Dzień dobry. Po dłuższej przerwie spotykamy się ponownie, żeby nagrać premierowy odcinek nauki XXI wieku. Duże jest zainteresowanie tym, tym podcastem. Nie powiem, że dostajemy dużo listów. Dostajemy zaledwie kilka tych listów, ale wszystkie one mniej więcej są w jednym tonie, że wszyscy są zachwyceni tym, że jest taka audycja. Może przeczytam fragment. Na wstępie chciałbym powiedzieć, że jestem nowym słuchaczem audycji Nauka XXI wieku i muszę przyznać, że mi się ona bardzo podoba. Co za tym idzie, z przyjemnością słucham podcastu. Bardzo nam miło. Naszego podcastu można słuchać na stronie nauka.evt.pl. Tam można znaleźć wszystkie poprzednie audycje i wszystkie następne, jak mam nadzieję, które będziemy nagrywać. Przy okazji tego e-maila z komplementami dostaliśmy również małe pytanie I może od tego pytania zaczniemy dzisiejszą audycję. Zaraz, zaraz, gdzie ja to tutaj mam? Właśnie, sporo tych pytań jest z takim wstępem, że ja pasjonuję się fizyką, ale nie byłem specjalnie dobry i moje pytanie może się wydać no, głupie, Taki jest mniej więcej wydźwięk tych, tych pytań i tych listów. Ja myślę, że po prostu nie ma się czego bać. Jeśli ktoś czegoś nie wie, to niech pyta i niech się nie boi, że zostanie źle oceniony, bo my nie wystawiamy tutaj ocen i postaramy się odpowiedzieć na każde pytanie. i Naprawdę no, nie ma głupich pytań, są tylko ewentualnie głupie odpowiedzi, jak mówi przysłowie. Eee, pytanie jest następujące. W audycji pod tytułem Wulkan Gorący był poruszony magnetyzm, którego fragment bardzo mnie zainteresował. I mam pewne pytanie. Czym właściwie jest pole magnetyczne? Wiem, że ono oddziałuje i tak dalej, ale czym ono właściwie jest? To może tutaj zatrzymam się i poczekam na odpowiedź. Okej. Okay. Bardzo dobre pytanie, świadczące o tym, że osoba pytająca dogłębnie myśli i nie przyjmuje rzeczy takich, że coś jest i koniec bez wytłumaczenia. Fizyka stara się właśnie dojść jak najgłębiej do tych spraw i odpowiedzieć na przykład na takie wydawałoby się proste pytanie. No, a w szkole dalej? tak to się odbywa. Siadaj Kowalski. Tak. A nie garb się. Nauczy Nauczyciel nie rozbywa. wie co odpowiedzieć i czasem tak jest. Ale my odpowiemy, prawda? Postaramy się, tak. Na tyle, na ile dzisiejsza fizyka daje odpowiedź. Bo z kolei trzeba wziąć pod uwagę, że nasz stan wiedzy coraz bardziej się rozwija i jeszcze powiedzmy 200 lat temu nie potrafilibyśmy na to tak dokładnie, na to pytanie, które zadał teraz słuchacz, odpowiedzieć tak, jak dzisiaj potrafimy to zrobić i być może za lat 200 czy ileś, czy się nas już nie będzie, odpowiedź będzie jeszcze głębsza. Ale w tej chwili już mamy pewien pogląd na to, co to jest pole magnetyczne, bo takie było pytanie, co to właściwie takiego jest. Jakiś twór, substancja, kiedyś uznawano, że pole magnetyczne jest substancjalne. Najpóźniej substancjalne. No stwierdzono, że to jest właściwie jakiś eter, prawda, w pewnym sensie i dlatego dzisiaj się mówi o falach eteru, że radio nadaje na falach eteru, prawda. Ale eter to była substancja zupełnie dosyć dziwna, która nie miała ani wagi, ani masy, była przezroczysta zupełnie i taka zupełnie niefizykalna bym powiedział, niematerialna. Właśnie ten eter był czymś takim niematerialnym, a miał podobno istnieć. No i z tym jest związana cała historia, ale spróbujmy trzymać się odpowiedzi na pytanie dotyczące czym jest właściwie pole magnetyczne. Jaki jest dzisiejszy pogląd na tą sprawę? Przede wszystkim trzeba stwierdzić, że pole magnetyczne jest tylko składową większego pola, pola elektromagnetycznego. Czyli istnieje tak naprawdę tylko pole elektromagnetyczne. elektromagnetyczne. I teraz w zależności od tego, czy... Od ruchu właściwie obserwatora możemy zaobserwować jego składową magnetyczną lub składową tylko elektryczną lub obie naraz jak najczęściej właśnie się, się zdarza. No i teraz to może jest nieistotne, ale istotne jest w takim razie to, że właśnie pole magnetyczne właściwie samo jako takie nie istnieje, tylko istnieje elektromagnetyczne pole. Pole elektromagnetyczne. Jeżeli tak podejdziemy, to trzeba stwierdzić, że znaczy pole przede wszystkim ma energię, prawda, ma masę, Czyli jest substancją taką fizyczną, czyli jest jak najbardziej postacią materii. Jest pole magnetyczne i jest pewną postacią materii, prawdzie nie taką, jak e, powiedzmy stół, czy krzesło, czy, czy, czy kawałek metalu, czy coś takiego. No ale zaraz jaką ma masę? Pole, pole, skoro ma energię, każdy kawałek przestrzeni, tak jak gdybyśmy wycięli, co to jest w ogóle pole, zdefiniujmy najpierw, mm -hmm. prawda? Pole jest to przestrzeń, jest to przestrzeń, w której na przykład pole magnetyczne, czyli pole elektryczne weźmy. Weźmy prostszy przypadek, tylko składową pola, czyli pole elektryczne. Czyli pole elektryczne jest to przestrzeń, w której na ładunki elektryczne działają siły. I koniec, kropka. To znaczy, że jeżeli umieścimy w tej przestrzeni ładunek, to on się zacznie, powiedzmy, poruszać pod wpływem siły. Czyli to nie ważne, czy się będziemy, W każdym razie, jeżeli stwierdzimy, że na ten ładunek Elektryczny. Działa siła. Działa siła, to znaczy, że jesteśmy w polu, polu. elektrycznym. Mhm. Elektrycznym w tym przypadku. Jesteśmy w polu grawitacyjnym również, prawda? tutaj cały czas na Ziemi. My jesteśmy, oczywiście, bo na nas działa siła grawitacji i to odczuwamy czasami bardzo boleśnie, jeżeli spadamy ze schodów w dół. I, <laughs> i pod, Ziemia jest w pod, polu grawitacyjnym. Się. Słońca i dlatego słońce? my się poruszamy na około Słońca i nie uciekamy w przestrzeń kosmiczną, prawda? A Słońce razem z innymi gwiazdami jest w ramionach naszej galaktyki, prawda? i też się porusza spiralnej galaktyki naszej, czyli drogi mlecznej, ale to od, od, odeszliśmy od no tematu i wróćmy z powrotem, więc y, zdefiniowaliśmy, co to jest pole, prawda, no, ale jest to bardzo ogólna definicja i dalej nie odpowiada na pytanie, co to właściwie to pole jest, prawda, co to, to pole właściwie jest, ładunek elektryczny, więc może zacznijmy od ładunku elektrycznego, co jest nośnikiem ładunku elektrycznego, więc wiemy, że na przykład każdy atom składa się z elektronów naokoło jądra, prawda, powiedzmy, krążących naokoło jądra, a w środku mamy dodatni, dodatni ładunek jądra. W każdym razie elektrony są takimi elementami, najmniejszymi cząstkami. Elektryczności, akurat ujemnej. Mamy jeszcze inne ładunki, inne cząstki naładowane, ale tak popularne najbardziej są elektrony. Więc elektrony e, są właśnie e, elementami, są tymi najmniejszymi cząstkami elektryczności, czyli ziarnami, o, powiedzmy, mhm. ziarkami elektryczności. Jeżeli teraz jakiś przedmiot, powiedzmy, jest naładowany ujemnie, to znaczy, że ma nadmiar, pałeczka na przykład, e, to znaczy, że ma nadmiar elektronów, jeżeli jest naładowany ujemnie, ale tych elektronów jest bardzo dużo ten nadmiar w stosunku do całkowitej równowagi między elektronami, a dodatnimi ładunkami jąder, prawda? Czyli tam mamy sporo tych elektronów, które są dodatne. Ujemne. I teraz, jeżeli taka pałeczka, powiedzmy, czyli jakaś kuleczka, która jest naładowana, lepiej wziąć kuleczkę, znajdzie się w polu innego ładunku, no to ona będzie przyciągana, jeżeli będzie dodatny, w polu dodatniego ładunku. Ale tak elementarnie teraz podchodzą, to znaczy każdy elektron, który jest nadmiarowy w tej kuleczce, powiedzmy, tak sobie wyobraźmy, musi oddziaływać z każdym dodatnim ładunkiem y, wytwarzającym to pole elektryczne. Mm -hmm. I ten dodatni ładunek też się składa z takich elementarnych, doda dodatnich małych ładunek. I teraz każdy elektron, teraz weźmy, spójrzmy na to... No ale zaraz, on jest jakoś przyczepiony do tego, do tej kuleczki? on Czemu on nie, nie przeleci I... przez powietrze po prostu? Co? Elektrony? Tak. Tak, bo y, no dobre pytanie, oczywiście, ale to jest znowu... Y, znowu troszkę zbaczamy. troszkę, tak, ale, ale powiedzmy, wytłumaczmy, bo trzeba wytłumaczyć. Dlaczego elektrony nie uciekają z takiego... Uciekają, wprawdzie prawdę mówiąc. Uciekają z takiej... Ale bo większość zastaje. Tak? Ale dosyć długo dosyć długo się utrzymują, prawda? Na takiej kuleczce. Się. Bo wiele z nich później się rozładowuje. Taka kuleczka, która jest naładowana, to po pewnym czasie się rozładuje do powietrza, ucieknie. Uciekną te elektrony to jest prawda. Ale przez długi czas jednak się utrzymują. Dlaczego? Dlatego, że one są przyciągane. Z kolei one, wprawdzie one są nadmiarowe, więc w zasadzie powiedzmy w całym makroskopowym ujęciu, prawda, one w zasadzie są, nie są przyciągane, ale pojedyncze elektrony znajdują się w polu odpychających innym, ele, innych elektronów, ale i przyciągających przyciągających jąder, prawda? I per saldo jest tak, że te elektrony są jednak trochę przyciągane, powiedzmy mniej, dużo słabiej niż te macierzyste elektrony, które znajdują się w atomach, prawda, danego, danego materiału, prawda? Bo wiemy, że właśnie ten materiał składa się z atomów. No ale teraz weźmy te elektrony, one są swobodne na ogół właśnie, powiedzmy są swobodne, czyli mogą się poruszać w tym przewodniku. Ale nie, nas interesuje jak te elektrony oddziaływują z dodatnimi ładunkami pola elektrycznego mm -hmm, i co mm -hmm. to jest pole, zaraz spróbujemy na to odpowiedzieć. Więc jeżeli weźmiemy pojedyń, znaczy cały ten ładunek, no to już zdefiniowaliśmy, powiedzieliśmy, że makroskopowo on jest przyciągany, prawda, albo odpychany, czyli oddziaływanie występuje. Ale teraz weźmy pojedyncze, te elementarne oddziaływanie, te, te właśnie, które stanowi podłoże całego oddziaływania mhm. całych e, wszystkich ładunków. Więc te elementarne, okazuje się, właśnie takie jest dzisiaj podejście fizyki kwantowej, że e, ono polega na wymianie trzeciej cząstki. I ta trzecia cząstka, na przykład no weźmy dwa elektrony nawet, powiedzmy, dla prostoty. One się odpychają, prawda? Odpychają się. Dwa, bo są dwa ujemnie naładowane ładunki. W jaki sposób? Czy sama, sama przestrzeń się zmienia? Otóż w pewnym sensie tak, ale to polega na wymianie trzeciej cząstki. I ta trzecia cząstka to jest po prostu foton. To jest foton, czyli element pola elektromagnetycznego i teraz wymianie cząstki, czyli jest, następuje ping-pong między dwoma elektronami. Efekt jest taki, że jak w ping-pongu, że się te paletki odpychają. Rozumiemy, prawda? Mhm. Czyli ta trzecia piłeczka pingpongowa, która między paletkami lata, to jest właśnie foton. A foton i mnóstwo tych fotonów przestrzeni, które są wyemitowane przez jedne ładunki, pochłaniane przez, i za chwilę oddawane z powrotem, to jest właśnie pole elektromagnetyczne. Czyli co to jest pole elektromagnetyczne? Jakbyśmy dzisiaj sformułowali taką odpowiedź, najbardziej już, Taką opartą na fizyce mhm. współczesnej, to byśmy powiedzieli, że to jest właśnie obszar, w którym mamy mnóstwo właśnie fotonów, czyli o odpowiedniej oczywiście w zależności od. Pola to są tak zwane fotony wirtualne, ale zostawmy już w każdym razie, to, to są fotony. To nie są takie, które by oddziaływały na nasze oczy, bo wiemy, że światło no właśnie, właśnie e, też, e, prawda, należy do tego, ale te fotony, o których tu mówimy, e, one są nośnikami oddziaływań elektromagnetycznych. elektromagnetycznych. Taki foton sam w sobie e, nie ma ładunku ale przenosi siłę, prawda, czyli powoduje, że dwa elektrony się odpychają, na, na takiej zasadzie że właśnie ten foton kołacze się, że tak powiem, odbija się tak jak piłeczka ping między tymi dwoma. Rozpycha pomiędzy się pomiędzy nimi. Można tak powiedzieć. Na przyciąganie polega na jak gdyby zawijaniu. No to jest oczywiście uproszczony obraz, ale tak trzeba sobie to wyobrazić, że jak gdyby on z drugiej strony uderza w ten, w ten, w ten ładunek i powoduje przyciąganie, prawda? Mhm. Czyli jest to zakrzywiony jak gdyby tor, o no, którym nie powinno się Właściwie mówić o torach fotonów, prawda? Ale w przybliżeniu no, można sobie tak to próbować wyjaśnić. No, w każdym właśnie. razie dochodzimy do wniosku: e, odpowiedź na pytanie, czym jest pole elektromagnetyczne, najpierw odpowiemy. To jest e, pop, przestrzeń, w której mamy dużo fotonów e, wirtualnych i te fotony tworzą właśnie pole które mogą, jeżeli natrafią prawda, na inny ładunek, no to mogą być pochłonięte i wyemitowane z powrotem, a jeżeli nie natrafią, no to są wysyłane jak gdyby w przestrzeń. I ten, ten właśnie obszar to jest pole elektromagnetyczne. Ale pytanie brzmiało bardziej szczegółowo, co to jest pole magnetyczne. Mhm. Czy pole magnetyczne to jest właśnie też... To samo, tylko że w pewnym układzie współrzędnych, to znaczy jest to składowa pola elektromagnetycznego. W pewnych warunkach to pole przedstawia się jako pole magnetyczne, a w innym, przy innym ruchu, że tak powiem obserwatora, czy ruchu samego tego ładunku, który wytwarza prawda, pole, bo ruch jest jak wiadomo względny, jest to, jest to jest to pole magnetyczne, a w innym przypadku pole elektryczne, ale tak naprawdę istnieje pole jedno elektromagnetyczne i nośnikami sił, czyli składowymi ziarnkami tego pola, to są właśnie fotony, wirtualne fotony, które właśnie nośnikami. Zresztą tego typu podejście jest nie tylko do e, elektromagnetyzmu ale również do innych pól, jak na przykład do pola grawitacyjnego, chociaż grawitonów, właśnie tych elementarnych, no właśnie. Nie, dotychczas nie odkryto. To jest właśnie, e, wprawdzie Einsteinowska teoria, ogólna teoria grawitacji e, jest właśnie teorią grawitacji, ale nie jest kwantową teorią. Więc teraz e, już od lat e, cały czas idą próby w tym kierunku, żeby to połączyć kwantową teorię z teorią, Einsteina. W zderzaczu Hadronów między innymi. Tak, no, On do tego ma też służyć. I właśnie chcemy znaleźć w końcu ten grawiton, który byłby specyficznym, prawda, specyficzną cząstką, która by powodowała oddziaływania typu typu grawitacyjnego. Bo ciągle nie wiemy, co to jest ta grawitacja, prawda? Bo jest teoretycznie, znaczy, tylko Znaczy też należy przyjąć, mm -hmm. że to są grawitony, zespół grawitonów, no tak jak pole elektromagnetyczne, tylko innego typu, prawda? No bo są innego... jeszcze neutrina, prawda? które przenikają, które są tak. emitowane w olbrzymich ilościach ze Słońca. Na przykład. Ale one neutrina... Przenikają przez materię w ogóle bez jakiegokolwiek zakłócenia. W ogóle materia nie stanowi dla nich żadnego problemu. Trudno je zaobserwować i one też tworzą przecież jakieś pole chyba, prawda? Neutrina, neutrina to są właśnie cząstki, które są źródłem pola słabego. Więc one same w sobie nie przenoszą oddziaływań. Musi być coś, że właśnie bozony są, są właśnie tymi nośnikami oddziaływań. Tak jak kwantami oddziaływań, znaczy nośnikami oddziaływań w polu elektromagnetycznym są fotony, te fotony wirtualne, tak jak w polu grawitacyjnym są to grawitony, tak w, w polu słabego oddziaływania, znaczy właśnie, e, właśnie e, neutrin, bo neutrina są w pewnym sensie, w pewnym sensie mówię, podobne do elektronu. Czyli to jest ta twarda materia, prawda? Elektrony, wiemy, że elektrony same w sobie nie są nośnikami oddziaływań, ale między elektronami istnieją właśnie te fotony, mogą właśnie służyć jako oddziaływania, prawda? Hmm. Czyli bozony pośredniczące e, są nośnikami oddziaływań, one tworzą pola, ale same e, ta twarda materia nie tworzy pól pola, prawda? Mhm. Można takie pojęcie też prowadzić. No i ciąg dalszy tego pytania jak gdyby, to jest, można powiedzieć, drugie pytanie. Z jaką prędkością porusza się pole magnetyczne? Właśnie. No więc oczywiście to już jest teraz łatwa odpowiedź na to pytanie. Skoro to jest ruch fotonów, prawda? No, fotony poruszają Foton, się z prędkością, prędkością światła. światła. Z tym, że musimy przyjąć co potwierdza się, chociaż ostatnio są pewne wskazówki na to, że fotony jednak tam mają taką resztkową niedużą masę i gdyby miały, to wtedy by się poruszały troszkę z mniejszą prędkością niż ta graniczna prędkość, którą nazywamy prędkością światła. Czyli prędkość światła, prędkość fotonu nie byłaby dokładnie równa te, mm -hmm. ta, tej, tej stałej C, prawda, która która nazywa się ale to, to jeszcze nie jest jakoś dokładnie bo to jest, jeżeli jest różnica to jest strasznie mała różnica która jest trudna trudna do wychwycenia. Jednak, no bo jak ma tak małą masę, to rzeczywiście... Tak, to tak? praktycznie nie ma masy, czyli ma masę zerową. A cząstka, która ma masę zerową, może mieć energię, może mieć pęd, ale wtedy się musiałaby poruszać z tą graniczną właśnie prędkością C. Jeżeli ma troszkę mniejszą masę, znaczy trochę, minimalną jakąś masę, no to trochę może odbiegać, ale tak nieznacznie, że to się trudno w ogóle można, trudno można, można tą, to stwierdzić, że, że w ogóle coś takiego jest. Czyli przyjmuje się na dzień dzisiejszy, że prędkość światła jest prędkością graniczną i równą tą prędkości C, której... A C, i wiadomo, że ta, ta prędkość już ze szczególnej teorii względności Einsteina wynika, że C jest nieprzekraczalną prędkością, którą żadne ciało materialne nie może przekroczyć tej prędkości. To znaczy geometrycznie dwa, na przykład jakieś powiedzmy odblaski od, od luster mogą się względem siebie poruszać. Geometrycznie z, z większą prędkością, nawet z 2C albo więcej, ale materialnie żadne, żadne materialne ciało mające masę nie może, nie może się poruszać. Nawet jeżeli nie ma masy, to musi się poruszać z prędkością C. Tą graniczną, a jeżeli no bo wtedy ma masę to zmniejszą. Zamienia się. się w energię tak naprawdę chyba tak? To, no tak to, to jest, że ta masa przy prędkości światła jest równa energii, tak? Zawsze zawsze jest ta relacja einsteinowska E równa się mc kwadrat słuszna. Więc jeżeli coś ma energię, to zgodnie z tym wzorem musi mieć i masę. Czyli energia, można tak popularnie powiedzieć, energia ma masę, a masa ma energię. Jeżeli coś ma masę, to znaczy, że ma energię. Mhm. Nawet w takim zwykłym przydrożnym kamieniu jest bardzo dużo energii, bo, bo taki kamień ma masę, ale jak to pomnożymy jeszcze przez C kwadrat, to dostajemy z takiego kamyczka energię, która byłaby wytwarzana przez elektrownię przez wiele lat. No właśnie, jak ją wydobyć z takiego kamienia? Prawda? A tego się nie da jeszcze, bo to trzeba było zanikilować całkowicie. Z uranu już umiemy, tak? Z uranu, częściowo to mała, mała, mała ilość. Jeśli chodzi o wodór, to w większej ilości potrafimy czerpać tą właśnie energię. Jeszcze w postaci bomb wybuchowych, bo jeśli chodzi o syntezę, to jeszcze nie znamy takiej, znaczy nie umiemy jeszcze produkować mhm. w sposób ciągły, nie mamy elektrowni. No ale były tam pomysły, żeby w, są, są, mieć, e, w, domów, w wannie mieć oficji. taką elektrownię, prawda? To były takie głośne wynalazki z zeszłego no, wieku. Może, może w przyszłym wieku, nie wiadomo, w którymś tam wieku. Może właśnie taki prosty sposób będziemy potrafić. Na razie nie potrafimy. No, zbliża się rok 2015 już za pięć lat będzie. A w 2015 taki bardzo fajny film Powrót do przyszłości, właśnie tam już była wizja przedstawiona z zupełnie innego świata, gdzie właściwie samochody latały. I to jest e, możliwe. Gdzie, I jeszcze jest to możliwe. W ciągu to. tych pięciu lat to wszystko A no może nie w ale, ale w ogóle to tak. Już no się mówiło. Mhm. Było, był taki artykuł właśnie chyba w świecie, świecie, świecie nauki, że są próby robione właśnie samochodów takich, który tam się nakłada z tyłu skrzydła i on się staje samolotem, takim awionetką. A później można odrzucić te skrzydła, a on gdzieś zostawić na poboczu drogi. <głos> naszego. I on dalej już je, jeździ jako samo, <głos> samochód. Ale jeszcze dokończmy to pytanie, bo tutaj należałoby jeszcze odpowiedzieć pozytywnie na ciąg dalszy że gdy zabierzemy Słońce z Układu Słonecznego, to ono na nas przestanie oddziaływać dopiero po 8 minutach. Oczywiście. I magnetycznie również. To jest również. też rozumiałe z tego punktu widzenia. I, który i światło dotrze do nas z opóźnieniem tak, 8 nie minut. nie będziemy wiedzieć, że tam coś się stało. Dopiero po 8 minutach dopiero się okaże się, że tego Słońca już nie ma na przykład. Albo jeśli zamiast Słońca wstawimy większą gwiazdę, to, tak to przez kilka minut, przez te 8 minut będzie działało stare. Pole tak. nie będzie szybsze. Nie, niż żebyśmy, gdyby się nam udało, prawda, to zrobić tak błyskawicznie, prawda? Co jest nie, też niemożliwe. No oczywiście. Posłuchajmy przez chwilkę muzyki. przepiękna muzyka to Bartosz Klimaszewski. Znajdziecie Bartosza na stronie bartoszklimaszewski.com i tam jego produkcję. On teraz zajął się produkowaniem do filmów, do filmów reklamowych. Naprawdę niezwykła płyta, którą wydał jakiś czas temu, już chyba ze dwa lata temu. Nie podejmuje się przeczytać. Sjurle Oizo, chyba tak to się czyta. Oiso, możliwe, nie wiem. To jest chyba francuski tytuł, także ja francuskiego nie znam. Chciałem jeszcze w dzisiejszej audycji wspomnieć o tym, że Świat Nauki wydał numer specjalny pod tytułem Koniec, taki Czarny napis na czerwonym tle rzuca się w oczy, ale jak się przyjrzymy, to zawsze fascynujący, a czasem zaskakujący koniec, a może nie. I tak jak przejrzałem to tutaj te, te artykuły, to dość pesymistycznie nastrajają nas. Jedno rozczarowanie mnie spotkało, bo jest tutaj artykuł, ile ropy nam zostało jeszcze. Taki jest mniej więcej tytuł. Dokładnie nie wiem w tej chwili, gdzie to jest i jak dokładnie brzmi. No w każdym razie spodziewałem się po tym artykule odpowiedzi na to pytanie. No, napotkałem tylko wykresy o wydobyciu ropy i krótkie zdanie, że ropy będziemy mieli tyle, ile jej znajdziemy. Także, także nie wiem, co, co to może oznaczać. Odpowiedź A, Tak, czyli, czyli, że nie wiemy po prostu jakie są te zasoby ziemskie ciągle, prawda, mimo że jesteśmy tak wspaniali, tak technologicznie rozwinięci. Potrafimy powiedzieć, że mamy dwie trzecie wody, tak, na Ziemi. Znaczy dwie trzecie powierzchni Ziemi pokrywa woda. To też trudno sobie wyobrazić. Jest tej wody naprawdę dużo. A z drugiej strony jakiś lodowiec stopnieje, czyli mała bryłka lodów w tym wszystkim i już się tutaj wieści, że, że to już jest globalne ocieplenie. A słyszałeś o tym kawałku Grenlandii, który odpłynął w kierunku Kanady? Czy on tam już dopłynął? Czy jakiś olbrzymi lodowiec podobno, kilka kilometrów kwadratowych mający ma się zderzyć, zderzyć z, z Kanadą? W którymś miejscu tam, dokładnie nie wiem. E, umknęła mi informacja na ten temat. Co może ja następnym razem poszukam i mm -hmm. zobaczymy, co z, tym, co z tym lodowcem. Bo tak gdzieś rzeczywiście zginęła ta informacja. E, no i te, cały, cały ten specjalny numer poświęcony jest takim różnym końcom, między innymi końcowi wszechświata, który, no, jak pewnie znacie tą teorię, że rozszerza się, a potem się będzie kurczył. Z tym, że na razie jesteśmy w tej pierwszej fazie rozszerzania chyba, tak? Te kilka bilionów tak, lat, oczywiście. które minęły, czy tam miliardów od początku? Miliardów. Na razie Nie miliardów. kilka, ale kilkanaście. Trzynaście i pół gdzieś e, średnio, tak? Znaczy z pewną dokładnością trzeba powiedzieć, ale już coraz bardziej dokładnie wiemy, że to jest około 13,5 miliarda lat temu nastąpił ten wielki wybuch. Mhm. Potem 25 i miliona lat temu na 2,5 miliona lat przed naszą erą są datowane, pierwsze narzędzia, które ludzie zaczęli używać. I, I długo, długo nic, i aż pismo, znaleziono, czy pismo, czy piktogramy, pierwsze są datowane na 3,5 tysiąca lat przed naszą mhm. erą. Czyli taka olbrzymia przepaść, pierwsze narzędzia, a w tej chwili te narzędzia powstają właściwie codziennie. Nowe narzędzia tak naprawdę powstają codziennie, jakieś iPody, jakieś komputery, jakieś tablety I, i nawet te wynalazki tak się mnożą, że trudno znaleźć dla nich zastosowanie często. Ale yy, tak chciałem zapytać ciebie, co ciebie tutaj zainteresowało, bo widziałem, że zatrzymałeś się nad yy, artykułem, czy czas może mieć kres? Właśnie, tak. E, no, e, to kiedy w takim razie? E, e, kiedyś, kiedyś, e, jak wygasną wszystkie gwiazdy. To znaczy e, nadejdzie jakaś godzina i będzie zatrzyma się czas? Nie, to, to, to, to czas? tak spokojnie, to dojdzie do tego powoli. Tym niemniej czas będzie spowalniał z tego punktu widzenia. Czyli na razie przyspiesza? Na razie, na razie tyka sobie regularnie, prawda, o tak powiedzmy. No to jednak musi chyba przyspieszać albo zwalniać. No już? tutaj w tym artykule właśnie, jak na razie zauważyłem, e, są podane różne koncepcje czasu. Jak to się rozwijało od czasów starożytności, nie tylko w tym, artykuły w innych też, do, znaczy nasze poglądy na czas do, czasu, do czasów dzisiejszych. No więc, znowu, właśnie to są zagadnienia, można powiedzieć, do pewnego stopnia filozoficzne, ale fizyka stara się bardziej uściślić odpowiedzi na te pytania. I w związku z tym stara się ująć to, znaczy zbadać, jak to z tym czasem właściwie jest. Można tak powiedzieć, że każde, każde prawo fizyczne musi zawierać ten element czasu. No z punktu widzenia czterowymiarowej czasoprzestrzeni, prawda? My żyjemy właściwie w czterech wymiarach i tym czwartym wymiarem jest właśnie czas. Nie da się go pominąć, prawda? Bo, właśnie. I musi istnieć w wyrównaniach w większości, właściwie wszystkich praw fizycznych. Chociaż I to geometria pomija i dochodzi do wielu ciekawych wniosków. Prawda? O, właśnie. Natomiast tak, w geometrii nie ma czegoś takiego jak czas. Właśnie. Czyli y, koniec czasu byłoby przejście od tych e, trzech, czterech wymiarów do trzech wymiarów geometrycznych tylko. Czyli tutaj w, w tym artykule na temat, czy czas ma kres, e, znaczy się jest ujęte to w ten sposób, że, e, że te prawa, które są w tej chwili dynamiczne, czyli e, zależą, znaczy występuje ten... E, ten symbol czasu w tych prawach, prawda, w równania, przestaną ten po prostu, ten symbol czasu przestaje istnieć i wtedy to się staje geometrią, właśnie. Czyli koniec czasu oznacza przejście od praw takich dynamicznych do stabilnych, praw zupełnie. Czyli też jak gdyby w czasie, ale cały czas ten czas nie płynie, bo cały czas wszystko jest jednakowe, więc jeżeli coś się nie zmienia, to można pominąć to, to coś, co, co, co, co, co nie ma zmiany w A w tym, dodatku z punktu wymiarze, widzenia prawda? żywej istoty, która żyje w tym również czwartym wymiarze, jeśli czas mu się zwalnia, no to on wolniej postrzega, więc też chyba tego nie zauważy. No nie. Tak, tak, tak, ale no, prawdopodobnie już w tym czasie, kiedy rzeczywiście to zacznie następować w sposób zauważalny, powiedzmy, dla przyrody, to i prawa fizyki się zmienia. I przyrody A, nie będzie. I, też. I przyroda będzie, tylko będzie w innej postaci, prawda? No tak, należałoby ująć i wtedy taka ekstrapolacja dzisiejszej naszej wiedzy na taką olbrzymią daleką przyszłość jest czymś gorszym nawet niż tym, co wspomniałeś o prognozach dotyczących ropy. Czy możemy w zasadzie powiedzieć, że wiemy, że nic nie wiemy na temat Właśnie. tego, jaka naprawdę będzie przyszłość za lat, ileś tam bilionów czy trylionów lat. No takie bardziej pesymistyczne artykuły tam, z, to jest taka tabelka, właściwie taki wykaz Najbardziej groźnych końców, co, co może spowodować koniec na przykład ludzkości. Wirus jest tam, właśnie, zderzenie się z jakimś ciałem niebieskim, innym. Mhm. I to właściwie no, w kosmosie dzieje się to non-stop, prawda, że się zderzają jakieś. Tak od duże kawałki. Od wielu, wielu lat się to nie zdarzyło, ale to nie znaczy, że w ciągu tam kilku lat to się jednak na mnie przytrafi. No, i miejmy nadzieję, że Ameryka do tego amerykańska czasu. nauka tak obroni świat, tak jak to jest w wielu filmach pokazywane, i że tą, tą, tą bryłę, która będzie do na nas lecieć, jakoś uda się Atomówką tak rozbać. jest roz, rozbić. To dzisiaj już wszystko w audycji. Nauka XXI wieku. Zapraszam Was do kontaktu borysmaupa.podcast.pl Ostatnio dowiedziałem się, że słychać nas również w radiu wolnemedia.net. bodajże, żebym ja nie pomylił. Wolnemedia.net. Tak jest, dokładnie. Jesteśmy w programie trzecim. Wolne Media program trzeci, tam można słuchać naszych audycji i bardzo nam miło z tego powodu, ale wszystkich audycji możecie posłuchać sobie na życzenie, czyli ten czwarty wymiar tutaj już ogarnęliśmy, wymiar czasu i po prostu można sobie zatrzymać ten czas, przewinąć, cofnąć, <śmiech> <śmiech> bo, bo podcasty są bardziej podobne do książki niż do filmu, <śmiech> który się <śmiech> dzieje, prawda? Jest to to jest taki nowy wymiar radia, bo można właśnie cofnąć, czyli można przewrócić tą kartkę z powrotem i jeszcze raz posłuchać. Także jeśli ktoś, no komuś przerwano, prawda, zadzwonił telefon, no musiał zrobić herbatę albo ktoś przyszedł, to można sobie zatrzymać, cofnąć. Tak, radio niestety już odchodzi w przeszłość, takie jak znamy tradycyjne, no bo właśnie takie rzeczy powodują, że się ucieka od tego radia, a podcastów można posłuchać nauka.vt.pl to jest adres do naszego podcastu i na koniec jeszcze chwila muzyki z Bartoszem Klimaszewskim.